Na siedząco wyciągnijmy ręce, Panie, my chcemy dalej więcej mocy, więcej łaski, Panie. Prosimy Cię o to też, aby ona spłynęła teraz przez kolejną dobrą godzinę w służby naszego brata Piotra. Boże, daj nam więcej. Byśmy naprawdę wewnętrznie byli uzdrowieni by to było w końcu widać, by było widać iskrzenie na oczach tych ludzi. Amen. Amen. Rozpoczynamy kolejną sesję. Niektórzy baczni słuchacze zwrócili mi uwagę że nie było siódmego punktu. Bardzo dobrze słuchacie. Wspaniale. Więc kontynuujemy. Więc powtórzę, powtórzę założenia poprzedniej konferencji przeszkody, blokady na drodze do uzdrowienia. Pierwsza to była niewiedza Drugi, brak wiary, brak ufności, z tym się wiąże, tak? Trzeci, to był ukryty, niewyznany grzech, tak? Czwarte, nieprzebaczenie. Piąte, przekleństwo. Mamy tu na myśli różne klątwy, uroki i tak przekleństwo duchowe i kwestia uzdrowienia międzypokoleniowego, i szósty, to już zniewolenie demoniczne, gdy jest wprost od diabła ta choroba. Siódmy, przyjdź Duchu święty Siódmy punkt, który chciałbym Wam zaproponować, który diagnozuje jako przeszkodę w przyjęciu uzdrowienia w pełni, to samotność. Samotność Nie chodzi o to, że ktoś jest stanu wolnego I mieszka sam I wybrał taką drogę życia Konsekrowanego dla Pana rozumiemy o co chodzi Samotność Tak dwa miesiące temu spotkałem się Z proboszczem poważnej parafii W Berlinie Księdzem nephew I tak pytam go wprost Powiedz Twoim zdaniem Na co cierpi Berlin? Jaka jest główna choroba duchowa Berlina? Wyobrażałem sobie różne odpowiedzi. I on mówi tak. My wszyscy jako księża diagnozujemy to jako samotność. Ludzie żyją w samotności. Samotność, która zabija. Niby są telefony, internet, samochody... W głębi serca samotność, izolacja, odcięci od siebie, brak więzi, brak przyjaźni, zaufania, ciepła, każdy w izolacji, zrobi pracę po pracy, samotność, mam na myśli samotność duchowa, bo można być w towarzystwie, wśród innych siedzieć, ale w głębi serca być bardzo samotnym. A to niszczy samotność, izolacja. Wiemy, że z tego potem rodzą się inne choroby. Depresja, nikt mnie nie kocha, nikomu nie jestem potrzebna, nikt mnie nie lubi, po co? Depresja, samotności. Moje życie nie ma sensu, nie ma celu. Tak. W czasie jednego z egzorcyzmów demon wyryczał, co będzie chorobą XXI wieku. Najwięcej, na co będą chorować ludzie. Chcę, żeby najwięcej chorowało na depresję. Depresję wynikającą z samotności. I to bardzo blokuje. Bo człowiek jest złamany w swoim wnętrzu, jakby ma złamany kręgosłup. Nie chce mu się wstawać, nie chce mu się żyć. Nie ma sensu, nie ma celu życia. I co gorsze jeszcze, że On sam w sobie nie ma godności. Nie ma poczucia wartości sam w sobie. I cierpi. Cierpi. Dlatego kręgi biblijne, kręgi biblijne i po trzecie, kręgi biblijne gdzie nikt się nie czuje samotny? Amen. Gdzie są małe grupy? Gdzie jest przyjaźń, radość, modlitwa, herbatka i coś do herbatki? Amen. Gdzie jest wspólnota, braci, którzy? Którzy? odbudowują Twoją godność, wartość. Kim jestem? Dzieckiem Bożym. Moje życie ma sens. Moje życie ma wartość, znaczenie, piękno. Widzisz? Dlatego wspólnoty, wspólnota, relacje. Kto by jeszcze nie daj Boże, nie chodził do kręgu biblijnego, to się po tych rekolekcjach, jak ksiądz Jan mówił wczoraj, natychmiast zapisze. Zgłosi i podniesie ręce. Chcę, nie mogę już wytrzymać. Muszę dołączyć do kręgu biblijnego. Gdzie jest krąg? Ty prowadzisz, ty prowadzisz. Chcę przyjść do ciebie. Nie chcę być już sam w pojedynkę. Jak jakiś wolny elektron, bo ryby pływają w ławicach. W ławicach, grupach czujesz się wtedy bezpieczny. Twoje serce ożywia. O tydzień temu miałem takie spotkanie z prowadzącymi kręgi biblijne, tam gdzie tam trochę posługuje coś. I był taki pan, Robert. Przyszedł na to spotkanie. Była taka modlitwa jak na kręgu biblijnym. On nie powiedział ani jednego słowa w czasie tego zebrania. Minęło to spotkanie, wiadomo, modlitwa, herbaty, pijemy, zaczyna się dzielenie świadectwa. I on mówi tak. Po wszystkich, już po wszystkich, po wszystkich. Słuchajcie, ja tu siedzę z wami, nie powiedziałem ani jednego słowa. Przysłuchuję się wam przez to całe spotkanie. Ale ja po tym spotkaniu jestem nowym człowiekiem. Ja zupełnie inny wszedłem na to spotkanie zupełnie obciążony przygnębiony, smutny jakiś balast a teraz, gdy to spotkanie się kończy chociaż nie powiedziałem ani jednego słowa tylko po prostu się przysłuchiwałem byłem w tym spotkaniu ja atmosferą tej wiary, widzisz zostałem tak ożywiony podniesiony, uzdrowiony że jestem na końcu spotkania innym człowiekiem kto to czyni? Jezus Chrystus atmosfera wiary atmosfera wspólnoty ludzi modlących się, która wpływa na wnętrze człowieka. I jeden duch, jedno serce ożywiają wszystkich zgromadzonych. Dlatego kręgi biblijne jako wielka pomoc dla nas, by odbudowywać godność, rozwijać naszą wartość, przełamywać samotność. Bo w samotności kiedy człowiek tak się podda pogrążony, to diabeł szybko się wślizguje. A we wspólnocie jest siła. We wspólnocie masz tą moc. Ja lubię oglądać czasem takie filmy militarne, rycerskie. Pamiętacie taki film Gladiator? Witamy. Heniu pamięta, gladiator ma piękną jedną scenę, gdy oni są na arenie, gladiatorzy, przeciwnicy ich okrążają, atakują z wszystkich stron. Wydaje się, że zaraz stracą życie, będą pokonani, unicestwieni i co wtedy się dzieje? Pada jedna komenda. Musimy się zjednoczyć, stworzyć krąg. Wtedy przetrwamy. Tylko wtedy przetrwamy. I oni ustawiają się w krąg. Pamiętasz tą scenę? Jeden obok drugiego, ramię obok ramieniu. Tworzą taki krąg. I dzięki temu zjednoczeniu nie tylko przetrwali, ale wygrali. Amen? Amen. To jest krąg biblijny. Widzisz? Krąg biblijny, który nie tylko da Ci przetrwanie, ale zwycięstwo. Amen. Bo to tam odnajdziesz bliskość, ciepło, radość we wspólnocie, braterstwo, uzdrowienie od Jezusa Chrystusa. Ile można by taki świadectw powiedzieć, że ktoś czuł się smutny, przygnębiony do niczego, przyszedł na spotkanie wspólnoty, do kręgu biblijnego, przyjął uzdrowienie, uwolnienie, wychodzi zupełnie inny. I tak jak jest na przykład po kręgu wieści, na przykład, bo tak jest wszędzie, że potem nie mogą się rozstać. I stoją pod tym domem jeszcze drugą godzinę i przez... nie mogą się rozstać. Ale kto przyciąga ich? Jezus. Jezus jednoczy, ożywia, umacnia. On jest uzdrowieniem na te wszystkie jakieś depresje, lęki, fobie, niedowartościowania, przygnębienia. I chce Pan Cię odbudować we wspólnocie, w kręgach. Rozmawiałem dwa tygodnie temu z jednym egzorcystą, moim dobrym takim przyjacielem. I on mówi mi tak. Doszedłem do jednego, że pierwsze jest odbudować godność i wartość człowieka, żeby on uwierzył w kim, kim on jest. Bo pytałem się Boga, dlaczego tyle modlitw o uwolnienie nad kimś, tyle modlitw o uzdrowienie i tak to długo trwa. Ja, dlaczego to może tak długo trwać, jeśli Chrystus wszystko zwyciężył? A dalej ten człowiek jest jakiś przyblokowany i tyle muszą trwać te modlitwy. Kolejne, kolejne, kolejne, kolejne. Przychodzą i przychodzą. I to trwa i trwa. A we wnętrzu, mówi, zrozumiałem, że oni dalej nie wierzą, kim są. Że są dziećmi Bożymi. Że są dziećmi Królestwa. Że są odkupieni przez krew Jezusa. Że się narodzili na nowo. I dopiero wtedy, kiedy zacząłem głosić tą prawdę, kim Ty jesteś w Jezusie? Należysz do Królestwa Światłości, Królestwa Bożego. Jesteś dzieckiem Bożym. Chrystus za ciebie przelał krew. Umarł, zmartwychwstał. Masz godność, masz wartość. Niepotrzebna ci żadna depresja, lęk, fobia, zniechęcenie, poczucie niskiej wartości, bo wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. I wtedy, kiedy ty staniesz tak na nogach, wierząc tą prawdę od samego rana aż do wieczora, uzdrowienie przychodzi znacznie szybciej. Więc, Samotność, brak wspólnoty, izolacja, gdzie zawsze przeszkodą w przyjmowaniu uzdrowienia. Daj nam, Panie, pragnienie wspólnoty. Daj nam, Panie, pragnienie więzi, braterstwa, relacji, przyjaźni. Bo teraz wyrzekamy się wszelkiego indywidualizmu. Wyrzekamy się wszelkiej niechęci, lęku przed przynależnością, lęku przed włączeniem się w relacje wspólnotowe, w przyjaźni. Wyrzekamy się tego ducha izolacji, samotności, samowystarczalności. Wyrzekam się tego w imię Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się tego w imię Jezusa Chrystusa. Odcinam się od tego ducha samowystarczalności, izolacji, lęku przed ludźmi i przyjmuje błogosławieństwo wspólnoty. Błogosławieństwo kręgów biblijnych, relacji, braterstwa. Przyjmuje to błogosławieństwo, bo potrzebuje tego, aby się rozwijać, aby przyjmować błogosławieństwo od Pana. Amen. Teraz Chciałbym w drugiej części zaproponować Ci kilka takich punktów pomocnych w przyjmowaniu uzdrowienia. W przyjmowaniu uzdrowienia od Pana. Tych sposobów jest bardzo dużo. Ja tylko powiem o niektórych. Pierwsze to wiara. Przedtem powiedzieliśmy, że przeszkodą jest niewiara. Przeszkodą jest zwątpienie. Teraz mówimy od strony pozytywnej. Wiara. Wiara w każdym położeniu. Wiara jako tarcza na różne ataki złego. Wiara od rana do wieczora. Wiara jako ten dar w Twoim sercu, który wciąż trwa. Wiara, którą Ty komunikujesz się z Bogiem, która Ciebie ożywia i odróżnia od tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej. Wiara, jest konieczna do przyjmowania uzdrowienia. Jezus bardzo często właśnie to powtarzał. Na przykład Mateusza 9,2: Widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Później Mateusza 9,22. Ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I dalej Mateusza 9.29. Według wiary waszej niech wam się stanie wiara. I Mateusza 15.28. O niewiasto wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie jak chcesz. I można by tak wyliczać. Bo to jak złota nić wije się przez Ewangelię, właśnie wiara, na którą Jezus odpowiada. I my, którzy tu jesteśmy i słuchamy tej konferencji, zasadniczo wierzymy w istnienie Boga, że On jest. Ale przychodzą nam czasem chwile zwątpienia w to, że On wszystko kontroluje. Przychodzą chwile niedowierzania, że On wszystko może zmienić. Przychodzą chwile niedowierzania, jak tym w Nazarecie, rodakom Jezusa, gdy jest coś trudnego. Dlatego w takim momencie przypominamy sobie Marka dziewiąty rozdział, od czternastego wersetu, gdzie jest uzdrowienie epileptyka. Sytuacja jest taka, ojciec przychodzi prosić Jezusa o uzdrowienie dla swojego syna, opętanego. Bardzo trudna była sytuacja tego chłopca. Tarza się z pianą na ustach. Czasami można widzieć tego typu manifestacje, ale nigdy się nimi nie przejmujemy, się ich zupełnie nie boimy, ale widzisz, tak było wtedy. Tarza się z pianą na ustach, zły długo wrzuca w ogień, w wodę, aby go zgubić i ten ojciec pragnący uzdrowienia, on przychodzi i w tej swojej desperacji już stawia na jedną kartę i mówi, panie, uzdrów moje dziecko, przyjdź, uzdrów moje dziecko. I pyta Jezus, to co wspomniałem, od kiedy tak jest? Od kiedy tak się zaczęło? On mówi, od dzieciństwa. Widzisz? Od samego początku. I mogli się ten ojciec do Jezusa, lecz jeśli możesz, co? Ulituj się nad nami. On wierzy, ale nie do końca. On mówi, jeśli możesz, co... Czyli pomóż, jeśli byś tak mógł, jeśli byś coś potrafił, jeśli by, się, ci, jeśli by ci się udało, jeśli by ci się udało, jeśli by tak zadziałało, to, to, to, to pomóż, nie? No, może ci się uda, na takiej zasadzie mogliście. się. Może ci się uda, może... Czy modli się, tak wierzy, ale trochę nie wierzy. W, trochę wierzy, trochę powątpiewa. Jeśli możesz, co? A zobacz, jak Jezusa to trochę zdenerwowało, bo Jezus od razu mu stawia takie pytanie. Jezus Młodrzek, 9,23, u Marka. Jezus Młodrzek, tak. Jeśli możesz? Jezus stawia mocne pytanie. Jeśli możesz? Jak ty mnie tak pytasz? Jezus się tym dziwi, jeśli możesz, chcę mu przez to powiedzieć, dlaczego ty wątpisz? Dlaczego ty nie dowierzasz? Jezus mocno pyta, jeśli możesz? Zrozumiał ojciec i wtedy mówi słowo, natychmiast ojciec zawołał, poruszony tym pytaniem, natychmiast. Mówi tak, wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Zrozumiał, co on mówi, że on powątpiewa wierzę, zarać memu niedowiarstwu. To my jesteśmy. To jest o nas. To jest o mnie. To jest o Tobie. To jest nasza sytuacja. Kiedy przychodzę do Jezusa i mówię, Panie, to, to, to, to. no Ale jakbyś mógł, tak jakby Ci się udało. nie, Jeśli mógłbyś, może, może Ci się uda. Bo to takie trudne, nie? A czy dla Pana jest coś trudne? Czy to jest coś trudnego dla Jezusa? Mówił proroka Izajasza. Czy myślisz, że coś jest dla mnie trudne? Dla Boga Wszechmogącego. Ale to jest prawda o mnie i o Tobie. To jest prawda o nas, że to właśnie my się tak często zachowujemy. Przychodzimy i chcemy prosić, jakbyśmy byli tacy właśnie, jeśli mógłbyś, jeśli coś możesz, Panie. A ten Ojciec od razu zawołał, poruszony tym pytaniem Jezusa. Jeśli możesz? Zawołał, wierzę, Panie, zarać memu niedowiarstwu. Wierzę tak mało, wierzę tak słabo. Moja wiara jest jak ziarko gorczycy, taka mała, Panie. Ja z tą wiarą, jak ziarko gorczycy przychodzę do Ciebie. Taką mam małą tą wiarę, Panie. Zarać memu niedowiarstwu, zarać mojej słabej wierze. Panie, tak przychodzę do Ciebie, z taką małą wiarą. Ale w tym małym ziarku gorczycy, mam pewność, mam przekonanie że jesteś Bogiem Wszechmogącym dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych masz pełnię władzy na niebie i na ziemi jesteś stwórcą całego wszechświata i masz absolutną kontrolę nad wszystkim ale wierzę w tym ziarku gorczycy do końca Jezus wtedy odpowiada rozkazując temu duchowi duch niemy, głuchy Odchodzi, wyjdź z Niego i nie wchodź więcej w Niego. Czyli napełni się Bogiem człowieku. Jeśli Jezus mówi, nie wchodź więcej w Niego. Widzisz? To wnętrze musi być chronione. To wnętrze Twoje musi być napełniane, napełniane Bożym Duchem. Napełniane Bożym życiem, napełniane wiarą, miłością. I tu wchodzę teraz w taki drugi punkt. Napełniasz się Bożym życiem. Pierwszy punkt to był wiara, Drugi punkt to napełnianie Bożym życiem przychodzi przez sakramenty. Sakramenty. Czasami w środowiskach charyzmatycznych lekceważy się sakramenty. Lekceważy się jako takie mniej znaczące, msza jest gdzieś na marginesie, dodatkiem, lekceważy się spowiedź, lekceważy się posługę sakramentalną i lekceważy się księdza. I dlatego teraz na początku tego punktu drugiego o sakramentach, bo będzie o nich też po południu, ja tylko krótko powiem. Pierwsza sprawa. Wiara w sakrament kapłaństwa. Wiara w sakrament kapłaństwa. Mało o tym mówimy, rzadko o tym mówimy. Że to jest ipsisima gesta et verba Jezu w Eucharystii. Te same słowa, te same gesty, które Jezus wykonywał wówczas w wieczorniku, wykonuje ksiądz. Że to jest in persona Christi posługa w osobie Jezusa Chrystusa. To jest sakrament kapłaństwa. Czyli to jest przedłużenie samego Jezusa. Samego Jezusa. I ksiądz, czy tego chce, czy nie chce, Jezus jest w nim. Utożsamia się z nim. Jest utkany z Jezusa. Jezus przedłuża w nim działanie. Swoje zbawcze działanie sakramentalne. Dlatego też, i przypominam to, papież Benedykt XVI wydał poprawkę do kodeksu prawa kanonicznego. Poprawkę, która trochę zdumiła niektórych, ale była bardzo mocna. Uzupełnienie. I przypomniał całemu światu, kim jest ksiądz. Dopisując wprost taki zwrot. Głowa i pasterz wspólnoty. Głowa i pasterz wspólnoty. Były wątpliwości, niektórzy podważali, szczególnie na zachodzie, że to tacy, my jesteśmy tacy równorzędni, tacy sami, tylko inaczej. od odpraw msze, tak na marginesie, a potem Cię nie potrzebujemy, możesz już iść, sami bez Ciebie poradzimy. Nie poradzi sobie wspólnota bez kapłana. O kapłan to Eucharystia, kapłan to sakrament spowiedzi, kapłan to chrzest, kapłan to sakrament Także namaszczenia chorych. I dlatego papież Benedykt XVI przypomniał to całemu światu. Głowa i pasterz. Głowa i pasterz. Te dwa zwroty. Dlatego idąc we wspólnocie tak się patrzeć na księdza. Tak ufać i dać się prowadzić z zawierzeniem Oczywiście ksiądz jest bratem w relacjach, ale ma ten urząd zarazem. Sakrament Eucharystii, zrób taką refleksję. Czym dla ciebie jest? Bardzo mi się podobało i byłem poruszony, jak nasz Heniu mówił o przyjmowaniu Komunii Świętej. Spożywaniu krwi Jezusa, I jak to jest ważne dla Niego rano. Eucharystia. Jezus mówi w Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale: Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ma życie wieczne. I zwróć uwagę na ten szósty rozdział Ewangelii Jana. Gdy kiedykolwiek przyjdzie Ci jakaś niechęć do Mszy Świętej, zwątpienie, to jest żywy Jezus. A podziwiam tych, którzy przed pracą idą na Eucharystię. I w kręgu wieści jest taka jedna osoba, która idzie na siódmą rano i jest nam przy Świętej, także wtedy, kiedy jest ona jedna i ksiądz jeden sam z drugiej strony ołtarza. Ale ona idzie, powierzy, bo kocha Jezusa w Eucharystii. Kogo przyjmuje do swego serca, to jest żywa wiara. Żalił się Jezus do świętej Faustyny. Żalił się tymi słowami. O jak mi smutno, gdy dusze przyjmują mnie w komunii świętej, ale traktują mnie, jakbym był martwy a jestem żywy. Widzisz? To jest sam Jezus, żyjący Pan. Odsyłam do książki Robert de Grandis Uzdrawiająca moc Eucharystii. Klasyka charyzmatyczna. Uzdrawiająca moc Eucharystii. Przypomnę Ci na chwilę, Mistyczkę, która już jest u Pana, Marta Roben, 51 lat żyjąca tylko przyjmując Eucharystię. Widzisz, jaki to jest cud Pana, jaka moc Pana, jaka siła Pana w Eucharystii, ale dziś napotykamy wątpliwości. I wiele osób mówi, ale jak mam się zachowywać na mszy? Ale jak mam tak naprawdę modlić się na mszy? Jak ją przeżywać? Nie rozumiem jej. A ja się pytam, a co zrobiłaś, żeby ją zrozumieć bardziej? A co zrobiłeś, żeby ją bardziej poznać? To, co dokonuje się w tej liturgii. Na przykład odsyłam Cię. Do mistycznej wizji Kataliny Rivas, boliwijskiej mistyczki współczesnej, żyjącej, która miała dla całego świata wspaniały dar i powiedział jej Bóg, dasz to całemu światu, opis tego, co dokonuje się we mszy świętej i zalecenia Boga Maryi, co masz czynić, krok po kroku? Jak masz się angażować? Jak masz słuchać? Jak masz przeżywać? Jak zapraszać aniołów? Jak przeżywać Eucharystię, by ona Cię przenikała, uzdrawiała, by to było źródło Twojego życia duchowego i szczyt? Katalina Rivas. W internecie macie cały tekst tej treści niesamowitej. Dwa tygodnie temu dałem ten tekst pewnej pani le de lekarz, doktor anestezjolog. Ona przychodzi do mnie po dwóch dniach wstrząśnięta. Proszę księdza! To jest szok. Mi nigdy w życiu nikt czegoś takiego nie pokazał. Ja chodziłam 40 lat do kościoła, nic nie rozumiejąc z mszy świętej. Co tam się dzieje? Ale pod wpływem tego tekstu ja się narodziłam na nowo, jakbym z grobu stała. Amen. A więc nie tylko, że coś wiem, gdzie mam szukać uzdrowienia. Ty postaraj się, by to zrozumieć, by to zgłębić, to bardziej jeszcze poznać. Widzisz? To będzie Cię napełniać i Jezus chce Cię uczyć Eucharystii, by ona nie była dla Ciebie ciężarem. Ale by była radością, że ty się budzisz i ty nie możesz już wytrzymać. Buty wiążesz w biegu, na mszę świętą lecisz, bo tam jest Jezus Chrystus. Buty gubisz po schodach, na Eucharystię, do Pana, który czeka, który kocha, który karmi słowem. Nie możesz się doczekać tego momentu przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej. On wtedy jest cały w tobie. Uzdrawiająca moc Eucharystii. O spowiedzi świętej już powiedzieliśmy. Parę myśli. I sakrament namaszczenia chorych. To też jest dar. Sakrament namaszczenia chorych. Dziś niektórzy myślą, że to jest dla umierającego, jak już ktoś umiera, ale tak nie jest. Wiecie o tym. On jest dla każdego. Pisze Jakub w piątym rozdziale, czternasty werset. Choruje ktoś z was? Niech zaprosi kapłanów kościoła. To jest nakaz. Nakaz. By się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana. I mówi Jakub, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Widzisz, wracamy znów do tej wiary. A modlitwa pełna wiary będzie dla Niego ratunkiem. Amen. Amen. Więc każdy sakrament z taką wiarą, sakrament spowiedzi z taką wiarą, sakrament Eucharystii z wiarą, sakrament namaszczenia chorych z wiarą w działanie żywego Jezusa poprzez te sakramenty, bo On się wtedy identyfikuje z kapłanem. Amen. Trzecie. Modlitwa z nałożeniem rąk. Modlitwa stawienicza z nałożeniem rąk. We wspólnotach charyzmatycznych jest taka posługa znana także Wam. Modlitwa z nałożeniem rąk. Tylko sygnał taki. Są takie wspólnoty, które posługują takim darem. Bardziej, mniej, dłużej Są takie diakonie modlitwy wstawienniczej Modlące się I także tam przychodzą osoby, by prosić o jakąś intencję I zdarza się Bo Bóg tak decyduje, że czasami jest uzdrowienie Tajemnicze, fizyczne, szybkie, nagłe Pan działa jak chce Czasem dłużej, czasem wydłuża w czasie, czasem krócej, na przykład w Szczecinie. Taka modlitwa, kobieta przyszła z dzie dzie dzieckiem, chłopczyk, pięć guzów w mózgu, pięć guzów w mózgu. Wspólnota się modliła. Pan dał łaskę całkowitego uzdrowienia tych pięciu miejsc naraz. Nawet było to opisane w gazecie Niedziela. Pan tak chciał. Pan dał taką łaskę, by pokazać cud swojej wszechmocy. Tu w Szczecinie się to dokonało. Matka potem idzie do lekarza, robi rezonans. Lekarze, czy ten chłopczyk był operowany? Kto go operował? Kto go operował? To niemożliwe. Pani była na jakimś innym szpitalu. On przeżył operację. W pięciu miejscach pięć blizn. Po operacji... Amen. Bóg daje uzdrowienie czasem bardzo szybkie i nagłe. W zeszłym tygodniu na bożeństwo uzdrowienia, tam pod Lipianami modlitwa, księża kładą ręce, kobieta w pewnym momencie krzyczy Ksiądz mi zrobił zaszczyk w kolano! Ksiądz mi zrobił zaszczyk! Zaszczyk! Podnosi to kolano, ja mogę zginać! Ja mogę zginać! Oczywiście ksiądz nie robił żadnego zastrzyku, ale coś odczuła. Coś odczuła, bo nie mogła zginać tego kolana. Pan dotknął jak chciał tego kolana. prawda? Uzdrowienie fizyczne czasem jest szybkie. Przez nałożenie rąk, przez modlitwę wspólnoty. I też kiedyś na Bukowym pani krzyczała. Ja słyszę, ja słyszę, wyjmuję ten aparat, ja słyszę. Pan zdecydował tak. My nie wiemy dlaczego. Jest atmosfera wiary, jest położenie rąk i uzdrowienie fizyczne czasami przychodzi bardzo nagle, Bóg o tym decyduje, tak? Ale wiemy, że ono nie jest najważniejsze. O sto razy ważniejsze jest uzdrowienie wewnętrzne Twojej duszy, którą Ty idziesz ku Bogu na wieczność. Uzdrowienie wewnętrzne jest znacznie głębsze, poważniejsze to tam Pan daje Ci pokój. Tam się jednoczy z Tobą w Twoim sercu. W czasie takiej modlitwy z nałożeniem rąk, w czasie modlitwy wstawienniczej mogą być różnego rodzaju też natchnienia prorockie. I nie bój się tego, gdy Pan da Ci jakiś obraz Pan da Ci jakieś słowo, jakieś przekonanie, natchnienie. To jest wtedy spełnienie przepowiedni proroka Joela. W ostatnich dniach mówi, Pan wyleje mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie, młodzieńcy, będą mieli sny, widzenia. To jest to, co mówiłem w poprzedniej konferencji i te obrazy natchnienia i słowa, które przychodzą, jeśli jest to charyzmat rozeznany, potwierdzony przez wspólnocie, on jest po to, by służyć pomocą. I im bardziej idziesz za Panem, Pan będzie dawać Ci takie charyzmaty, które będą w służbie jako pomoc, widzisz, normalny dar pomocy w posłudze dla bliźnich w modlitwie stawieniczej. Pytały się mnie tutaj niektóre osoby, że czasem w czasie modlitwy są takie manifestacje demoniczne. Wtedy najlepiej radować się w Panu. Albowiem zło wychodzi i się objawia. W końcu dziadostwo wyszło na wierzch. Mówię wtedy, Aleluja! Cieszymy się, radujemy się w obecności. No w końcu dziadostwo się pokazało. Nie bać się nigdy tego, ale cieszyć się i radować z wielkim współczuciem dla tych braci, bo my jesteśmy po to, by miłosierdziem ich otaczać. Miłosierdziem. Kiedyś były takie metody, żeby wiązać tego człowieka jakimiś sznurami, linami, żeby już dziś Pan daje nam światło takie, by wzywać archaniołów. Archaniołów wzywać. Herubini, Serafini, wzywamy was w imię Jezusa. Wojsko niebieskie. Wojsko niebieskie. Abyście zaprowadziły tu porządek. Byłem w takiej modlitwie około rok temu. Czterech księży modliło się nad jedną kobietą. Manifestacja była tak potężna, że po ludzku wydawałoby się, że ją rozerwie na kawałki. Tak potężna była manifestacja. Czterech księży. I wtedy też przyszło to światło. Wezwijmy archaniołów, cherubini, serafini, wzywamy was przez spełnictwo Maryi Królowej pokoju. Bach! Jak przyklejona do podłogi. Jaka była różnica, jaka konfrontacja. Wyobraźcie sobie obraz taki, że za chwilę ją rozerwą na kawałki, po ludzku, a po tej modlitwie przyklejona do podłogi, ani słowa. W pokoju, w ciszy, teraz możemy się modlić dalej. Radość w Panu i spawienictwo aniołów widzisz także na takiej modlitwie, bo oni są to wielkie wojsko po naszej stronie. Dlatego, kiedy rozpoczynasz modlitwę stawienniczą, grasz w zespole muzycznym, idziesz na ewangelizację, wojsko niebieskie, wzywamy was w imię Jezusa. Aniołowie, herowini, serafini, przybywajcie do boju. Oni są po twojej stronie, aby cię wspierać, aby walczyć w imię Pana. Aniołowie, i niczego się nie boisz, bo oni są z tobą też. I Maryja, królowa pokoju, Amen. Kolejny punkt, który Wam powtarzamy z uporem maniaka. Każdy jeden tu występujący to Słowo Boże. Jako najlepsze lekarstwo na wszystko. I musisz zapamiętać sobie taki cytat, przysłów 4.20.22. Przysłów 4, 20, 22. I powracaj do tego cytatu. Słowo Boże mówi tak. Zważaj Synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho, niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu, bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. Lekarstwem całego ich ciała. A więc jest jakieś niedomaganie, jakiś smutek, jakieś samopoczucie takie. Stałem lewą nogą, biorę słowo Boże i zaczynam je czytać. Ale jak? Jak? Jak? Głośno czytam słowo Boże, aby moje uszy słyszały Słowo, serce by się radowało Głośno czytam Słowo Boże Wiecie, że Żydzi nie znali takiej w ogóle metody Jaką myśmy Europejczycy wymyślili Czytać Słowo Boże po cichu To nie było czegoś takiego Maryja tego nie znała To jest nieznane dla Maryi, dla Jezusa Czytać tylko oczami To jest w ogóle wyklucza się No jak ty czytasz, jak nie, nie mówisz nic Ty śledzisz, ty możesz powiedzieć, że śledzisz Że patrzysz dla Żydów to było nieznane coś takiego, dlatego też psalmista w pierwszym psalmie, gdy zaczyna tą wielką epopeję, podręcznik modlitwy, księgę psalmów, on od razu o tym mówi. I w pierwszym psalmie znajdujesz definicję, jak czytać Słowo Boże, bo gdy w drugim wersecie mówi nad jego prawem rozmyśla, rozmyśla, to my mamy, widzicie, tłumaczenie rozmyśla. Ale hebrajskie Hagach mówi, mruczy, brr, brr, mruczy, pan jest moim pasterzem, brr, mruczy, mruczy, usta się mruszają, mruczy, mruczy, coś mówi, mówi, pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, tak, mruczy. Jego usta chodzą, uszy słuchają, w sercu raduje się wiara, a oczy jeszcze dodatkowo sobie przy okazji patrzą, tak? Ale mruczy i on jest zaangażowany cały, zaangażowany w czytanie Słowa Bożego. Tak. Hagach mruczy. Pierwszy psalm, werset drugi. I więc tylko tak czytasz Słowo Boże. Jedna starsza pani w kręgu biblijnym, tam w parafii, gdzie mieszkam. Mówi, proszę księdza, całe życie czytam Słowo Boże. Ale teraz, jak zaczęliśmy tą metodą kręgu biblijnych, to pierwszy raz w życiu zacząłem czytać na głos. Na głos, że ja otwieram usta, że przez nie wstydzę się tego z moim mężem czytam na głos. Księdza, no, mówi, to tak jakbym ja przedtem nic nie widziała, nie słyszała, nie rozumiała. To sto razy bardziej do mnie dociera, ja to słowo chłonę. To jest różnica ogromna. Widzisz? Na głos. Także uszy słuchają, jak mówi Paweł do Rzymian 10, 17. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A jak się słyszy? Przez uszy się słyszy. Nie ma innej drogi. Przez uszy się słyszy. A więc Słowo Boże. Czytane w kręgu biblijnym, czytane w domu, czytane w tramwaju. Papież Franciszek zachęca teraz wszystkich, abyście mieli Biblię kieszonkową w swojej kieszeni. No kobiety nie mają takiej kieszeni tu z tyłu, nie? A mężczyźni, no ale w torebce mogą. Biblię kieszonkową, taką małą, nowy testament, Ewangelię, żebyście mieli. Tak, gdzieś miała. zawsze przy sobie ty nie możesz się rozstać z Pismem Świętym. W telefonie nie popieram. Nie popieram w telefonie, dlatego, że to już jest ostateczność skrajna. Ale kartki. Pan się cieszy, jak Ty wertujesz kartki. Jak Ty tak przemieniasz w prawo, w lewo. Jak Ty patrzysz na te kartki. Jak Ty medytujesz na tym słowie. Jak obracasz strony. Jaka to jest uczta duchowa. Widzisz to jest, Ty się delektujesz tym, dlatego, że nasza religia to religia księgi. Księgi, a w księdze są stronice. Stronice namaszczone Duchem Świętym. Więc ja odradzam tablety i telefony, używamy ich, ale nie do tego. Nie do tego, dlatego, że gdy masz Słowo Boże, widzisz w postaci księgi i kartek, to co? Ty możesz zapłakać nad tym Słowem. Ty możesz coś zanotować na boku, podkreślić mazakiem, ołówkiem. Ty tam sobie naklejkę postawisz. To jest twój warsztat słowa. Roman Brandstetter, Roman Brandstetter, książka Krąg Biblijny. Roman Brandstetter, krąg Biblijny. Tak, Żyd, postać w biblistyce polskiej. On pokazuje Ci już na początku samym tej książki, jak Żydzi czytali Pismo Święte właśnie. I on tego uczy po żydowsku z ołówkiem w ręce. Ty zaznaczasz, Ty kreślisz, Ty dopisujesz tam. To jest Twoje słowo, to jest historia Twojego życia i gdy ono jest takie pokreślone, pomazane, Ty tam zapisujesz słowo, słowo Rema, teraz mi Pan powiedział, dnia tego i tego, usłyszałam to, Ty to zaznaczasz, Ty widzisz jak Twoja historia splata się z tą historią Bibliną, z tymi stronicami. Więc na głos, ołówek, mazak, słowo blisko Ciebie, blisko Ciebie w zasięgu i Ono daje Ci uzdrowienie. Amen. Widzisz, jak wszystko się zaczyna i prowadzi do kręgu biblijnego. Wczoraj wieczorem kolejny mały punkt mieliśmy doświadczenie wieczoru chwały. Uwielbienia, mocy Bożej. To jest też źródło uzdrowienia, kiedy Ty stajesz w obecności Pana, z tym wszystkim, co przeżywasz, z tym wszystkim, co jest w Tobie, ale widzisz, wznosisz się jakby ponad to. Wznosisz się tak w górę, jakby piętro wyżej. Odbijasz się od ziemi w tym uwielbieniu, i wielbisz Pana, tak jak potrafisz całym sercem według Słowa Bożego, które jest w ostatnim Psalmie, 150, dający Tobie definicję uwielbienia. Bo wielbisz całym ciałem, całą duszą, wszystko co żyje nie chwali Pana. Ostatni werset księgi psalmów i wtedy też w Tobie wszystko chwali Pana ręce, nogi, usta na całe gardło. Dokonuje się uwolnienie, uzdrowienie, opadają z Ciebie różnego rodzaju te smutki, te przygnębienia. A, bo tamto się ktoś źle spojrzał na mnie przed chwilą. A, tam coś powiedziała i już pamiętam to cztery dni noszę w sobie. Oto opada to wszystko z ciebie. Opada. Pan cię uwalnia jak Pawła i Sylasa w szesnastym rozdziale dziejów. Tam masz definicję uwielbienia. Oni siedzą zamknięci w więzieniu, skuci kajdanami. I tam jest dla nas model i wzór. Oni mają krąg biblijny w więzieniu. W więzieniu. Po jednej stronie korytarza więźniowie, po drugiej stronie korytarza seria więźniów następnych. Strażnik pilnuje ich. Oni robią krąg biblijny, czyli czytają psalmy, śpiewają pieśni dla Pana. Krąg biblijny może być wszędzie, w każdej sytuacji. Widzisz, jaki model mamy w Dziejach Apostolskich 16 rozdział. I Alleluja, śpiewają te psalmy, chwalą Pana, Głośno następuje cudowne uwolnienie. Opadają z wszystkich kajdany. Nie tylko z nich. Nie tylko z nich. Ale z wszystkich więźniów opadają kajdany. Z wszystkich więźniów. I taką moc uwielbienie w Twoim sercu. Uwielbienie dla Pana, które uwalnia, oczyszcza. Opadają kajdany nie tylko z Ciebie, ale też z wszystkich dookoła. Amen. Amen. Przyjdź Duchu Święty do naszych serc. Przyjdź Duchu Święty. Prowadź nas na drodze uzdrowienia. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Chcemy Cię teraz zapraszać. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Uzdrawiaj wszystkie osoby, które są dotknięte jakąś depresją, samotnością, smutkiem. Przyjdź, Duchu Święty, do tych osób, które mają brak poczucia wartości, brak poczucia sensu życia, nie czują się, kochane. O, do tych osób teraz przyjdzie, Przechadzaj się między nami. Daj im, Panie, poczucie Twojej miłości. Dotknij swoją miłością w głębi ich serca, by czuli się kochani przez Ciebie, chciani, akceptowani. No, Ty ich przytulasz. Oprzyjdź, Duchu Święty, w swojej mocy i sile. Dotknij tych serc, swoich dzieci, swoich synów i córek. Przyjdź, Duchu Święty, na wszystkich, którzy mają jakiś lęk przed ludźmi. Do tych osób przyjdź, Duchu Święty. Którzy boją się nawiązywać relacje. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy mają niskie poczucie godności. Którzy wspominają swoją przeszłość. Teraz są to osoby, które wspominają swoją przeszłość. W imię Jezusa Pan Ci mówi, Twoja przeszłość jest przekreślona. Nie cofaj się już wstecz. Nie cofaj się już wstecz. Pan Ci mówi, przekreślam Twoją przeszłość. Wszystko jest w moich rękach. Rozpoczynasz nowe życie. Wszystko czynię nowe. Wszystko, co dawne minęło. Nie oglądaj się już do tyłu. Jesteś moim dzieckiem. Jesteś moją, moją, moją córką, moim synem. Pan Ci przekreśla, Pan wszystko daruje. Wszystko jest w Jego rękach, to co było. Pan Ci stwarza na nowo. Oprzyć, Panie, teraz do tych osób, stwarzaj wszystkich na nowo. Wszystkich stwarzaj na nowo, którzy czuli jakąś depresję, lęk, przygnębienie, smutek. Stwarzaj ich teraz, Jezu, na nowo. Mocą swojej łaski, mocą swojej krwi, odbuduj wszystko w nich. Jako swoje arcydzieło, stwarzaj w swojej miłości, mocą swojej łaski w poczuciu godności i wartości, że są dziećmi Królestwa Światłości, dziećmi Królestwa Bożego. O, przyjdź, Panie, z, tą, z tym poczuciem sensu życia, aby zawsze czuli się, kochani, z pełną mocą miłości Twojej. Przyjdź, Panie, przyjdź z uzdrowieniem każdej depresji, lęku, smutku, przygnębienia, samotności. Wyzwól do nowego życia, wyzwól do nowego życia we wspólnocie, w kręgach biblijnych we wspólnotach wzrostu we wspólnotach braterstwa przyjdź Panie i uwolnij od wszelkiego zła aby to zło nigdy do nich nie powracało i zanurzam Ciebie we krwi Jezusa Chrystusa teraz aby wszystkie te miejsca chore i słabe które takimi były były niewidoczne dla zła niewidoczne dla grzechu aby nie miało zło żadnego powrotu do Ciebie aby tylko Boże życie płynęło w Twoich żyłach. Przyjdź Duchu Święty, napełnij wszystkie miejsca uwolnione. Przyjdź, napełnij wszystkie miejsca uwolnione, uzdrowione przez moc Jezusa Chrystusa, przez moc Jego krwi. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij Bożą łaską, łaską Eucharystii, łaską sakramentalną łaską uczynkową, łaską uświęcającą. Przyjdź z pełnią mocy Bożej. Niech płynie ta moc Boga z krzyża Jezusa Chrystusa na Twoje serce. O, przyjdź Duchu Święty na pełni. Przyjdź z Bożym życiem. Przyjdź Duchu Święty. By rosnąć Bożym życiem. By Boże życie rozwijało się w nas. Z pełnią błogosławieństwa. Widząc moc Słowa Bożego ogłaszanego, wyznawanego na chwałę Jezusa Chrystusa, by doświadczać błogosławieństwa Bożego. Przyjdź Duchu Święty z mocą Słowa, z głodem Słowa Bożego. Przyjdź Duchu Święty. Zapraszamy Cię, prosimy Cię. Przyjdź Duchu Święty z całą pełnią Bożą na chwałę Jezusa Chrystusa, którego czcimy którego błogosławimy, któremu oddajemy uwielbienie, bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Dziękujemy Ci Chryste za Twoją interwencję w naszym życiu. Dziękuję Ci Chryste za Twoje słowo. Dziękuję Ci Chryste za Twoją moc. Dziękuję Ci, Chryste, za Twoje prowadzenie, za Twoje działanie w naszych życiu. Dziękuję Ci za wszystkie uzdrowienia, uwolnienia, za dar wspólnoty, za dar charyzmatycznej posługi, za to, co nas czego nas uczysz, co nam pokazujesz, za to, że nigdy nie rezygnujesz z nas, ale chcesz nas prowadzić dalej. Dziękuję Ci Chryste za to, że najlepsze dopiero przed nami, za to, że teraz się to dopiero rozpoczyna, za to, że jeszcze większe rzeczy zobaczymy i przyjmiemy na większą Twoją chwałę, aby oddawać Tobie z każdym dniem jeszcze większą Twoją chwałę. Bądź uwielbiony w swojej potędze działania, bądź uwielbiony w swojej wszechmocy, Bądź uwielbiony, Panie, w Twoim uzdrowieniu. Bądź uwielbiony, Chryste, w Twoim prowadzeniu, bo Ty jesteś święty. Chwała Tobie przez niepokalane serce Maryi, naszej Matki, która wstawia się za nami. Chwała Tobie, Chryste, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Usiądźmy na chwilę. Tutaj wiele rzeczy dowiadujesz się może po raz pierwszy, może tak w formie sygnału. Te wszystkie cytaty biblijne, te notatki, to później warto jeszcze przestudiować, przemedytować. Te wszystkie teksty biblijne przeczytać. Poczytać jeszcze w innych książkach. Pogłębiać tą wiedzę, to doświadczenie. By rozwijać ten dar Boży w sobie, pogłębiać, widzisz, na przykład, oprócz tych autorów, których mówiłem jeszcze, mogę przypomnieć Ci, taka jest osoba, Maria Vadia, Maria Vadia przez V, klasyka katolickiej odnowy charyzmatycznej, osiem książek, mistrzostwo świata, uporządkowane. Cytaty, podział, struktura, logika, przykłady, świadectwa, mistrzostwo świata. Miód, to jest miód, rozkosz, Maria Wadija. Osiem książek różnych znajdziesz w internecie, na swoją stronę. Zachęcam do tego pogłębiania, do kontynuowania i wychodząc tam na holu, będziecie mogli... Też otrzymać takie broszurki, Maria będzie rozdawać, może będą dla Ciebie pomocne z rachunkiem sumienia, z informacjami, z modlitwami o uwolnienie, różnymi modlitwami, które prywatnie każdy może rozmawiać. Weźcie jeden dla rodziny, bo nie ma ich dużo. Dziękuję za uwagę.